Wibracja 67. Mądrość jest w Tobie. Wiedzę musimy zdobywać samodzielnie. Mądrość natomiast od zawsze istnieje wewnątrz nas. Jak to rozumieć? Głęboko w nas znajduje się boska energia zwana duszą, która pozwala nam otrzymywać mądrość, przewodnictwo i wsparcie w trakcie całej duchowej podróży. Otrzymujesz liczne szanse otwarcia się ku niebiosom i otrzymania wsparcia. Nie zawsze jest to łatwe, jednak Twoje poświęcenie i wytrwałość pomogą Ci dostąpić świętego wsparcia Stwórcy. Wszechświat umieścił Cię na ziemi, abyś przeżył spełnione, ekscytujące i szczęśliwe życie. Urodziłeś się w dostatku. Otrzymałeś wspaniałą możliwość, aby istnieć na ziemi, uczyć się, rosnąć się i pamiętać, że miłość jest jedynym Twoim aspektem, który będzie żył wiecznie. Mam nadzieję, że osiągnąłeś już szczęście. Musisz pamiętać, że jesteś w trakcie czasochłonnego procesu. Wznosisz swoją energię, skupiając się jednocześnie na rozwoju, pozytywności, uzdrowieniu i miłości. Podczas tego procesu wszystkie aspekty twojego życia, które nie harmonizują się z pozytywną energią, ludzie, miejsca i sytuacje, opuszczą twoją przestrzeń. Lecz to nie będzie proste. Ważne jest, abyś pamiętał, że w tobie i dookoła ciebie znajduje się nieskończone wsparcie, do którego możesz się zwrócić w razie potrzeby. Wibracja na dziś. Dzisiaj przez cały dzień zwracaj się do wszechświata. Powiedz, dziękuję ci, wszechświecie, za ukazanie mi tego, co powinienem wiedzieć. W pozycji siedzącej lub stojąc. Ustal intencje na otrzymanie boskiego przewodnictwa. Powróć do codziennych obowiązków. Wykonaj ćwiczenie kilkakrotnie w ciągu dnia. Wskazówki mogą pojawić się w nieoczekiwany sposób. Bądź jednak świadomy, że w tej chwili jesteś otwarty na przyjęcie mądrości głosu duszy. Podziel się wibracją. Otwieram się na otrzymanie przewodnictwa boskiej mądrości.